A N, I, T, -e -k I, S, S, I, C, -k -a. Witam serdecznie za mikrofonem Bania. Dawno nie nagrywałem, już kilka miesięcy się uzbierało. Jednak dzisiaj trafiłem na piwo, które pchnęło mnie do nagrania kolejnego odcinka. Będzie mowa o piwie Baltic Porter. Jest to piwo z browaru Cornelius. Jest to. No taki typowy porter bałtycki. Zawartość alkoholu w piwie jest 8.1%, ekstrakt 22. Piwo jest e, nalane do ciemnej butelki. E, na kontratykiecie możemy znaleźć informację, że piwo jest naturalnie mętne, jest niefiltrowane. E, osad z drożdży jest e, możliwy do znalezienia w butelce. Czas leżakowania piwa wynosi 12 tygodni. Piękne czarno-złote etykiety przywodzą na myśl piwo z najwyższej półki. Etykiety są bardzo eleganckie, pasują do ciemnej, smukłej butelki. Jedynym mankamentem tego piwa jest biały kapsel, na którym jest drukowany z srebrnymi literami nazwa Browaru Cornelius. Jest również herb browaru. Według mnie kapsel powinien być czarny, ze złotym napisem to idealnie by pasowało do etykiet aromat tego piwa można określić jako zdecydowanie karmelowy czuć się słodki zapach nie wyczuwa się aromatów chmielowych nie wyczuwa się również kwasowości piwo jest ciemnobrązowe praktycznie czarne jak coś wleje sobie do szklanki Coca-Cola, to jest mniej więcej taki kolor. Piana jest żółto-brązowa, niestety po dwóch minutach praktycznie znika. Jak się naleje piwo, to początkowo jest bardzo bujna. Około 4-5 cm piany w kuflu półlitrowym się znajduje. Jednak jak już wspomniałem, jest ona bardzo nietrwała. Smak piwa jest wyraźnie palony, jest słodkawy słodkawy, ale przechodzi w taki gorzki. Yy, długo się smak utrzymuje. Nawet godzinę po wypiciu piwa można jeszcze czuć później lekki aromat. Piwo jest średnio nagazowane oraz szybko się wygazowuje. Ogólnie mogę polecić to piwo, bardzo, bardzo mi zasmakowało. Według mnie jest dużo lepszym porterem niż na przykład Żywiec czy, czy nie wspominając już o Kocim, który ogólnie wydaje mi się bardzo słaby. Muszę je porównać z kilkoma porterami z Witnicy. Widziałem dzisiaj w sklepie dwa albo trzy portery z Witnicy, nie pamiętam już dokładnie. Dzisiejszy odcinek, bardzo króciutki. Dawno nie nagrywałem, więc trochę swoje czuję się przed mikrofonem. Potrzebuję się oswoić. Mam nadzieję, że w najbliższym czasie uda mi się jeszcze coś nagrać. Zachęcam do komentowania. Być może ktoś pił właśnie tego bałtyckiego portera z browaru Cornelius. Jeśli piliście jakieś inne portery, to piszcie w komentarzach, czy wam smakowały czy lubicie ciemne mocne piwa, ja generalnie za nim przepadam, myślę, że na dzisiaj starczy i do usłyszenia w kolejnych odcinkach.